To ja, święty Mikołaj, ten niebieski. Dla czytelników Echa Dnia przygotowałem jeszcze jeden prezent. Świąteczny relaks i super relaks Echa Dnia. 150 stron rozrywki przy ciekawej lekturze, szczegółowy opis programów telewizyjnych i 100 nagród pod choinkę od Echa. Świątecznym numerze. Wiesław Gołas handlował choinkami. Olbrykski i Biedrzyńska radzą jak przygotować wigilijne potrawy. O świętach i życiu opowiedzą Olaf Lubaszenko, Kazimierz Kaczor i Basia Trzetrzelewska. A Ludgarda Buzek opowie o kulinarnych zwyczajach premiera. Ponadto pan Kryza z Radomia ma nowe pomysły na pobicie rekordu Guinnessa. Radomski proboszcz namalował kilka tysięcy ikon. Francuz zabójca Andrzeja Zauchy w więzieniu rządził największymi przestępcami i nakręcił filmy, o których mówi cały świat. W środę od ósmej rano w każdym kiosku relaks i super relax echa dnia.